W to piciu budki, przypomina Różne sytuacje, o których zapominasz Nie widać końca, wznoszonym to ASTOM Tak na weekendzie żyje nie tylko moje miasto Kac już tak nie męczy, jak pewien czas temu Organizm daje radę temu, czemu wcześniej nie mu racje, których na trzeźwo nie widać Na całe szczęście, póki co, jeszcze to omija. Ty stery Ptk Mamy poniedziałek, tygodnia, pierwszy dzień, ej Moje myśli zaczynają być przejrzyste I choć wczoraj mówiłem nigdy więcej To z tych planów pewnie nic nie wyjdzie Chlałem cały weekend To nie nowość, ale dobre jest to, że Nie popię smutku, przeważnie nad szkłem To samo grono, bo łączy nas przyjaźń, a miłość do trunku Czuję tym, co biją bo mają problem Ja przeważnie piję z tymi których szanuję Widziałem jak niejeden od popadł w obłęd Póki co to wszystko jakoś kontroluje Najwięcej powodów ze wszystkiego jest do picia Tego się nie zmieni To stało się tradycją Element nieodzowny ludzkiego życia Tylko ilu zna się przyzna, że nie warto było John do piciu wódki.